Witam zimno i serdecznie w kolejnym odcinku, już 35 z cyklu Filmy Zimowe. I dzisiaj nagrywam to na przełomie 15 i 16 stycznia. Ostatni odcinek z tej serii pojawił się 5 kwietnia. A ja właśnie dzisiaj wróciłem z godzinnego spaceru po krakowskich bulwarach. E, sporo przeszedłem, sporo przeszedłem, sporo śniegu zrobiło ze mnie bałwana. No ale ja już tyle razy w życiu zrobiłem z siebie bałwana, że w sytuacji kiedy robi go ze mnie pogoda, no nie, ma, nie ma najmniejszego problemu. Wróciłem, jest już dwunasta, a ja w kuchni właśnie odkręcam słoik Z czerwonym barszczem. Który to czerwony barszcz? Mam tutaj z, z jakąś do podgrzania fasola. Taka mała fasolka. Taka minimalistyczna, malutka fasolka. I to jest ten problem: jak ze słoika trzeba przeleć do talerza. To zaraz uleję. Jest, dobra, leje się, leje, leje podgrzejemy to... nie, w mikro... Nie, no, na, no, na noc tyle jeść to chyba przesada. Bardzo mnie cieszy, że podczas nagrywania tej serii ja nie czuję żadnego ciśnienia. Jak już wezmę się, no tutaj na jutro jeszcze zostawmy trochę barszczu, jak już zabiorę się to ja już wiem, że przy 30 -tym, którymś tam odcinku z serii to słuchają tego prawdziwi fani i w dzisiejszym odcinku na rozgrzewkę dwa filmy. Avalanche z 1978 roku z Faro, ale w wykonaniu, a właściwie w komentarzu Mystery Science Theater 3000 powrót, czyli w wersji komediowej, komentującej najgorsze filmy świata według właśnie tego całego będu reanimowanego, reaktywowanego na Netflixie, a następnie przejdziemy w czasy bardziej współczesne, choć współczesne czasy albo są i nie powinny być mniej lub bardziej. Jednak oglądając film z 1997 roku z nikiem nultim Affliction... To mam wrażenie, że to jest taka właśnie już retro współczesność No niby tutaj jest to film współczesny Ja pierniczę, ale, ale jest retro dobra, dobra, intro, dajcie intro Mystery Science Theater 3000, czyli Wielki Powrót, dwa sezony. Mówimy teraz o roku 2017, sezon pierwszy, w którym znalazło się 14 odcinków. Teraz właśnie w listopadzie Netflix wypuścił sezon drugi, liczący 6 odcinków w listopadzie 2018 natomiast epizod czwarty pierwszego sezonu Mystery Science Theater 3000 The Return to jest właśnie Avalanche nie spodziewałem się powrotu tego Mystery Science Theater, gdyż ja pamiętam ten teatr science fiction z telewizji. On chyba leciał na TVP Polonia albo Polonia 1. Nawet to było z lektorem i kiedy zobaczyłem, jak Netflix zreaktywował to, naprawdę bardzo zacnie. Bez lipy. To jest zrobione już od scenariusza, czyli to nie jest nagrywane w ten sposób, że ten słaby film puszczany jest w kinie i nasze roboty, kukiełki, marionetki wraz z jednym takim bohaterem, kosmonautą, siadają w sali kinowej i komentują na bieżąco. Takie wrażenie miałem kiedyś. Teraz to jest najpierw napisane i widać, że te wszystkie teksty, jakie są wygłaszane, one są po pierwsze zsynchronizowane z obrazem, który oglądamy, z filmem. Te żarty i te komentarze, one są między słowami wypowiadane. Czyli jednocześnie oglądając ten teatr, o, możemy obejrzeć film oryginalny i zarazem no, po części dać się ponieść tej... Interpretacji, która raczej jest satyryczna i wyśmiewająca. Oglądając na przykład Time Travellers, Travelers, dałem ósemkę. Oglądałem Reptilicus, dałem siódemkę z tej, z tej nowej serii. Oglądałem Star Crash, też poszła ósemka. Całego sezonu nie obejrzałem, choć jest tutaj naprawdę wiele produkcji ciekawych wizualnie. The Land Time Forgot. To jest akurat taki kontrowersyjny przykład filmu, który no, mnie się podobał, jak oglądałem. Dlatego mm, te wszystkie filmy retro, które oni tutaj komentują, jeżeli my byśmy to widzieli bez komentarza, to na imprezie no, domówce nawet takiej mam na myśli imprezę z kotami, to zabrzmiałoby to, to te filmy oglądałoby się sympatycznie. Natomiast tutaj to rzeczywiście jest takie troszkę heheszkowanie. No i wyobrażam sobie, że tytułowy Avalanche obejrzany sote, mógłby mi się bardziej podobać, a obecnie wystawiłem ocenę 5 na 10. Ale jednak Oglądając ten teatr, to nie oglądamy w całości filmu, no bo samo Avalanche ma godzinę 31, zgodnie z IMDB, a Avalanche w teatrze ma godzinę 32. A weźcie pod uwagę, że tam są trzy przerwy reklamowe tak zwane. I podczas tych przerw reklamowych wychodzimy z sali kinowej i mamy taką przerwę na jakieś gagi w stylu sezamkowej ulicy. Gdzie jest to wnętrze statku zrobione takimi analogowymi efektami stylizowanymi trochę na animację poklatkową. Statek kosmiczny kręcony w studio. No i potem wracamy, dlatego podejrzewam, że te najgorsze filmy oglądane wraz z teatrem są lepsze, no bo są skrócone, czyli to co skóra zawsze powtarza, że film by skrócony zyskał, natomiast pytanie jest takie już obosieczne, bo czy skrócić Mystery Science Theater 3000 The Return, to czy skrócić to, to by dodało trochę wigoru. Mm, Myślę, że to też można by skracać, bo jednak jak oni wychodzą z sali kinowej i robią te scenki rodzajowe, z Felicią Day, która teraz tam weszła. No Felicia Day znana chociażby z tego kanału geekowskiego, Geek and Sundry. Właśnie te przerwniki są najmniej ciekawe i najmniej takie ożywcze, choć wpisują się w konwencję bardzo dobrze. No, ale wracając do tego, co narciarze lubią najbardziej, czyli Avalanche. Opowiada ten film o Kobiecie mi Faro, która przyjeżdża do jakiegoś ski resort. To jest taki kurort zimowy. High in the Colorado Rockies a thunderbolt of snow Rockets down on mountainside at over 200 miles an hour. No one has ventured here until now. I opened up this magnificent country for myself and for anybody who wants to join me. Tam jest szefem tego całego kompleksu Rock Hudson, aktor znany, który jest ex byłym mężem Mii Faro i widać, że on nadal z nią coś chce. A ona ma już do niego tylko przyjacielskie stosunki. W międzyczasie odbywają się jakieś zawody. A w drugim międzyczasie powoli spada lawina. Znaczy, no nie powoli, ale jakby dochodzi do tego, że w wyniku całego złego traktowania przyrody, czy może tych wyścigów, tam sprowadzania tej lawiny, strzelania z armatek, to właśnie pewnego dnia spada ogromna, wielka lawina, która wszystko kosi. No i o tym jest ten film, a właściwie o tym, co wszystko dookoła, czyli o niczym? No bo to jest tak jakbyśmy <grywki> zrobili film katastroficzny o tym, że pod koniec jednorazowo spada lawina i miażdży wszystko, no i tam czyni jakieś szkody, ale... Jest to posprzątane, tak? Czyli dramaturgia, no doprowadzona trochę do mm, skrajnego przypadku, a właściwie dramaturgia nie doprowadzona do nikąd. No, doprowadzona do nikąd, tak? E, więc the Now, that, raczej oglądając to, czerpałem przyjemność z tego, że, no, w tym roku w 2018 na nartach nie byłem i obawiam znaczy no, ja 95% strzelam, że w tym roku też nie będę może pod koniec 2019, jak coś się zmieni In My Secret Private Life jakby zaśpiewał Leonard Cohen no to wtedy może się zbiorę na narty, ale Ostatnie dwa i pół roku to jest posłucha. Ja po prostu no, nie, mam, nie mam siły, nie mam chęci jeździć na nartach, wyjeżdżać w góry i ogólnie czerpać przyjemności z życia w ten sposób, no, naprawdę no, wiem, że to byłyby po prostu pieniądze wyrzucone w błoto czas, który spędzając przed telewizorem to dla mojej psychiki wyjdzie na to samo tak i dla mojej rozgrywki wyjdzie na to samo ja nawet już myślałem, że no, będzie problem zmobilizować się aby nagrać filmy zimowe, gdyż filmy wakacyjne już przepadły tylko symbolicznie zaznaczyłem ich obecność recenzując Annihilation z Natalie Portman ale oglądając Avalanche no to właśnie przyjemność czerpałem z tego że jest to historia o tej kobiecie która przyjeżdża do takiego kurortu no i tam są różnego rodzaju rozrywki jakie kojarzą mnie się z, z tego typu wypoczynkiem Czyli jest wieczorny dancing, jakaś impreza, lokalna restauracja, oh my goodness, która jest pokazana w taki sposób, że i na pewno imprezkę wprowadzają tak, takie wielkie galarety <taki> takie babki wiecie jak u nas galareta jest taka malutka galaretę się robi taką na salaterce dajmy na to to tutaj wprowadzają nagle kelnerzy takie wielkie galarety podejrzewam, że to są galarety bo trochę wyglądają jak takie torty aż, ale są one podpalone i na słono są widać, że tam są jakieś takie właśnie warzywa yy, scena no Absurdalna zupełnie. Muszę sobie ją wyciąć i do mojego um, wykładu i do mojej prelekcji zebrać. To jest po prostu kabaret. A jeszcze reakcja tych gości na wejście galarety to jest po prostu <laughs> piękne, piękne. jak oh, marshmallows, grilled oysters, cherry tomatoes and butter? Oh. Have you on my show tomorrow ja sobie mogę tylko wyobrazić, ile budżetu poszło na te galarety, bo bo tam jest chyba cała scenka z galaretami odegrana tam, tam się częstują yy, zachwycają, taka starsza pani jest pianistka i ona no wręcz jakbyśmy oglądali jakiegoś Kondratiuka z czasów PRL-u gdzie Janek Hilmsbach z Maklakiewiczem wchodzą No e, notabene też w, e, w świetnym filmie zimowym e, czyli jak to się robi o dwóch filmowcach którzy przyjechali do Zakopanego i w pewnego dnia idą rano na śniadanie albo raczej na obiad o kolację nawet na swojego instagrama wrzuciłem tę scenę jako montaż połączony z muzyką hałszki niemieckiego kompozytora, który gra na takim niby rozklekotanym pianinie bardzo dobrze to podkreśla właśnie rozlazłość naszej pary kultowych polskich aktorów, którzy tak naprawdę przy tym stole brudzą, śmiecą, wylewają zupę, laskają i zachowują się tak jak jakieś dzieciaki na świetlicy. Ale oczywiście oni tutaj utrzymują fason. Proszę, proszę, proszę pani. Czy może pani mi podać zupę? Wszystko jest w należytym rozsądku. Oczywiście jak to się robi polecam jako film zimowy jak najbardziej. A w awalend właśnie tego typu echa, tego typu podejścia do sceny w wiadłodajni wyczuwam. Oglądając reinterpretację Mystery Science Theater, miałem ambicję, żeby sobie notować pewne żarty, żeby jakoś zrecenzować również ten komentarz do filmu. Powiem, że no niestety nie wywiązałem się z... moja, moja ambicja była chyba... Znaczy ambicja była duża, ale realizacja gorsza. Ale było kilka momentów, że uśmiałem się w głos, gdyż te żarty oscylują i obracają się... To przeróżne typy to są żartów, więc jeżeli w jednym pokoju będzie to oglądać intelektualista, anglista, znawca filmu, jakiś historyk kina, jeszcze osoba, która nie ma na co dzień styczności z kinem, to wszyscy będą się śmiać? Ale w innych momentach, dlatego tutaj są te żarty językowe, absurdalne, jakieś smaczki takie grubiańskie, komentujące jakieś przywary aktorów. No na przykład, kiedy John Hudson, Rock Hudson obejmuje na basenie Mie Farrow i ją całuje a ona tak, no nie do końca yy, ch chce tego pocałunku, no to tam jakoś na przykład przedrzeźniają, czy robią takie potem komentarz jednego z robotów, czy on chce zjeść mi je więc to są takie żarty i niskich lotów, i wysokich lotów, które się znakomicie uzupełniają, bo w żadnym wypadku nie są żenujące. Oh, you beautiful, sexy people tonight! We've got an avalanche of polyester on the dance floor! Boy, what a wild place to live! You think so? Sounds like they're in for a wolf-alanche. It's exciting out here. I play several bear traps in the snow along this path. Right here, be careful. This is why going outside sucks and is frankly overrated. Smaczkiem, takim mm, och, wisienką na torcie jest sposób podejścia do cenzury w tym. To jest e, majstersztyk rewelacyjny, to jest, to jest to, co w ogóle kocham w kinie. I pewnie stosowali to wiele razy. Nie pamiętam, nie pamiętam. Musiałbym znowu oglądać te wszystkie poprzednie odcinki, a Teatru Nauki, jakby to przetłumaczyć na polski, Teatr Nauki i Rozrywki, jest tyle odcinków, że mogli to zastosować. O co chodzi? My oglądamy w fikcyjnej sali kinowej, ten film główny, który ma zostać ośmieszony, na to jest nakładka samych cieni skina. Czyli my wyobrażamy sobie, że siedzimy, no i jakieś kilka rzędów z tyłu i przed nami siedzą jacyś ludzie, którzy właśnie komentują i razem z nami, siedząc i patrząc w stronę ekranu, komentują. No tam są roboty, tak? Ale są też takie latające roboty które pojawiają się w pewnych momentach i na przykład zlatują z taką teczką. I jest taki latający robot na takim wężu od odkurzacza, który trzyma w zębach teczkę. Akurat pojawia się ten robot wtedy, kiedy chyba, chyba mija farą, naga, z piersiami na wierzchu, wskakuje do basenu. I te piersi są zasłonięte przez robota, czyli przez ten sam cień. Ale jest to zrobione w taki sposób, że najpierw pojawia się ten robot, tak jakby dołączał się, dołączał się do e, wspólnego seansu. On zlatuje z góry, powoli, powoli, powoli... I w momencie kiedy jest w odpowiednim miejscu to ta scena z gołymi piersiami się pojawia te piersi idą w dół ekranu i jest to połączone że ten y, robot naturalnie schodzi w dół aż przysiada na krześle. Do you like your juice? Oh, this is the best service ever. Mm -hmm. Yeah. Orange juice. What is she, ascending up into the sky? Ooh, ooh, whoa, careful, careful. Whoa. I wtedy scena się kończy Więc czy to była cenzura? Czy to nie była cenzura? No oczywiście, że to była e, Ukryta cenzura I to był taki wizualny żarcik No bo przecież Netflix nie takie Obrazki puszcza na e, Swojej platformie Dlatego jest to majstersztyk e, Taki psztyczek w nos Dla widza, który chciałby sobie obejrzeć cycuszki, nie? Bo akurat robot mu to zasłoni. No coś wspaniałego, coś pięknego i, i zarazem no mm, ocenzurowali film. Ocenzurowali film w sposób yy, kreatywny. Twórczy, coś co rzadko się zdarza. E, no, możemy tutaj przytoczyć takie wizualne jeszcze obrazki. No na przykład e, ostatnia solowa płyta Rogera Watersa e, miała taki wizualny charakter ocenzurowanego tekstu. Z tej okładki wychyla się do nas napis e, tytuł płyty, czyli Is this the life we really want? Is this the We really want, want, want, want. Który jest tytułem płyty Rogera Watersa z 2017 roku, ale ten tytuł pojawia się wizualnie, kiedy nasz mózg jakby wykreśli czarne paski z okładki. Czyli te poszczególne słowa są pozostałościami, po ocenzurowanym tekście, gdzie wszystko na całej kartce papieru jest ocenzurowane czarnym pisakiem, a pozostawiono tylko, is this the life we really want? T czy tak chcemy, żeby nasze życie wyglądało, właśnie? Co oczywiście jest aluzją Watersa do, do polityki i, i do tego, w czym się lubuje, ale ma to sens. No, jakaś taka forma kreatywnej cenzury z przesłaniem. Oczywiście cenzury w cudzysłowie, no bo to raczej, prawda, ma cel czysto artystyczny. I podobnie jest w Mystery Science Theater, które oceniłem jako przeżycie już właśnie z, z Avalanche 7 na 10, natomiast samo Avalanche oceniłem 5 na 10. No... icy Czy to jest najgorszy film, nie widziałem gorsze, mógłbym spokojnie obejrzeć Avalanche na nartach, właśnie w podobnym kurorcie i 5 na 10 by to do ode mnie dostało, coś dla fanów filmów zimowych. No tam też odbywają się zawody łyżwiarskie, kiedy spada lawina to wszystko miażdży. Jest przecudowna i absurdalna scena jak narciarz, taki najbardziej doświadczony, taki zawodnik wyjęty rodem z lat 80. w takim czerwono-jaskrawym stroju, strąca przypadkiem lawinę, jeszcze taką, taką pomniejszą i ucieka przed nią. Scena niczym trochę z Jamesa Bonda, ale kiedy już lawina ma go dogonić to on hups, wyskakuje i bam! Niczym w kreskówce ląduje na drzewie. Na tyle wysoko, że ta lawina przemyka tuż pod nim. No po prostu kabaret. All that is from one snowball. Dude, your GoPro better be working. and if you live through this you know how many hits we're gonna get. Oh man, the Avalanche has a GoPro too, nice. I meant to do that kabaret, scena sympatyczna, polecam dlatego, dlatego to nie jest najgorszy film to jest właśnie film z klimatem oczywiście zły, tak? ale ten typ filmu złego, że spokojnie mógłbym go obejrzeć no a poza tym oglądając go, przypominały mi się tutaj seanse właśnie takich typowych zimowych filmów narciarskich który nagrałem jeden recenzję, Sky Patrol ale niestety było to jakieś 3 lata temu Mam to oczywiście w archiwum, jeszcze tego nie zmontowałem, więc to w przyszłości wróci. Film Sky Patrol z 1990 roku właśnie, który oceniłem 6 na 10, komedia akcji zawierająca właśnie wszystkie motywy, które są w Avalanche tylko bardziej na komediowo, czyli też odbywają się miejscowe zawody, e, zawodnicy się przygotowują i jeszcze jest jakiś zły kapitalista, który właśnie e, tam niszczy środowisko budując ten cały kompleks. Podobnie jest tutaj Rock Hudson, Mia Farrow. Te wątki się przeplatają. No oczywiście 78 rok, a 90. No to możecie sobie wyobrazić, jakie to jest podejście e, i jak to jest zrobione. A teraz, z racji tego, że nie jestem tak dobrze przygotowany i scenariusz moich wypowiedzi nie jest tak pięknie spięty jak właśnie w teatrze, przechodzimy do kolejnej produkcji z 1997 roku i wow, wygrała ona jednego Oscara. Cóż to było? Best Actor in Supporting Role James Coburn Naprawdę? Mm. Znany z westernów ojciec głównego bohatera, którym jest Nick Nolte który dostał nominację za Leading Role ja pierniczę mm. Film zupełnie zapomniany Psz, że doszedł do Oscarów to ciekawy jaki był poziom wtedy z czym mamy w ogóle do czynienia? Affliction is being hailed by critics as a film of startling intensity. Performances by Nick Nolte and Sissy Spacek go for the jugular, says the New York Times. Entertainment Weekly calls it Paul Schrader's best movie yet. And John Powers of Vogue magazine raves. A beautiful, harrowing film. Perhaps the best performance of Nolte's career. Otóż mamy tutaj do czynienia z zimnym barszczem. Właśnie jest godzina pierwsza 5. Eee, nagrywanie trochę trwa. Barszcz niepodgrzany. W ogóle jestem w kaczej zupie z tym wszystkim. Eee, dodatkowo przygotowane na owsiankę resztki gruszki i jabłko. Czyli, czyli skrojone do salaterki, jako deser, no świetny deser sobie robię, do tego jogurt, do tego owsianka i zapieczenie, 30 minutowe, no i takie żarcie, nie zdążyłem, dobra już nie zjem, schowamy sobie to do lodówki, na śniadanie może. Chociaż jeszcze tutaj powinienem to do, doprawić jakimś cynamonem. No to w przypadku jedzenia już wiecie z czym mam do czynienia. Natomiast w przypadku seansu jest to ekranizacja książki jakiego? Russell Banksa, pisarz amerykański. Skąd my go znamy? Ha, no znamy go z The Sweet Hereafter, które było recenzowane właśnie w poprzednim odcinku z cyklu Filmy Zimowe, czyli film Atoma Egojana, e, oceniony 7 na 10, z Ianem Holmem, Sarą Polej, też nominowany do dwóch Oscarów. E, jednak, kiedy dzieło z 1997 roku Sweet Hereafter, to jest niesamowite. To jest, to jest ten sam rok, te dwa filmy. No, no, no. Nie ma przypadków. To jednak powiem wam, że Affliction zdecydowanie przegrywa z Atomem Egojanem, który no jest, ten Egojan jest reżyserem bardziej znanym, gdyż tam, jak pamiętają wierni słuchacze, było coś do czynienia z narracją, która była pomieszana i intrygująca. Chronologia, chronologia pomagała w odbiorze. Tam mieliśmy prawnika, który przybywa do małego miasta który próbuje wyciągnąć pieniądze z ubezpieczenia dla rodzin, które były, których dzieci miały udział w wypadku autobusowym, kiedy jechały do szkoły. Natomiast tutaj też mamy do czynienia z wypadkiem, który wpływa na losy głównych bohaterów. Kto? Jack? że co 3:30 at yeah, ten, ten, ten, ten autor, chyba rzeczywiście. Um, ciekawy, czy jeszcze ma trzecią książkę, gdzie też jest jakiś wypadek, który też um, ma znaczące konsekwencje dla fabuły. <laughs> Trzeba to sprawdzić. <laughs> Director of American Gigolo and Light Sleeper. What are you doing, w filmie Affliction mamy do czynienia z niby wielowątkową fabułą pokazującą wiele postaci z małego Miasteczka Ośnieżonego. Deeply Troubled Small Town. Film był kręcony w Kanadzie, w Quebecu, Huntington. Prywatne piekło, polski tytuł. O proszę, teraz już wiecie e, o jakim filmie mówię, e, jeżeli słuchają nas jacyś bywalcy narciarskich, jadłodajni... Świetlic, chciałem powiedzieć tak Podejrzewam, że to jest typowy film Właśnie taki na świetlice, Choć dwie godziny to zdecydowanie Za długo jest to przegadane eee, Nick Nolte Jest gliną e, Rozwiedziony z żoną Opiekuje się córką, a właściwie się nie opiekuje, no bo życie mu zbrzydło. Jest takim rozwalającym się gliną, starzejącym, który na propozycję dzieciaków, których dopiero co przegonił, żeby odjechali, bo tu źle stoją, no to dzieciaki dają mu tam macha, marihuany, no to on, a dobra, to przejedźmy się. A dobra, zostawię córkę w szkole bo córka tam coś głupiego powiedziała, no to coś przykrego mu powiedziała, no to dobra, to posłucham córki, zostawię ją w szkole, sam wyjadę na przejażdżkę. Podczas tej przejażdżki żona jedzie po córkę, bo mają tam podział opieki nad dzieckiem, no, no to jednak wracamy, no taki roztrzepany glina. Tu mamy konflikt jego z byłą żoną. Mamy konflikt z ojcem, który właśnie jest ten, tym, co wygrał Oscara. To jest ojciec Nicka Nolte, czyli on, on jest taki oscarowy aktor, że nawet go nie ma na IMDB tutaj w obsadzie na górze zaraz powinien być. James Coburn. Okej, okay. no oczywiście tak. To jest, to jest aktor znany charakterystyczny, taki taka szeroka postawa. Gra ojca w, już, już w takiej starczej depresji, który też próbuje sobie poradzić z, ze śmiercią znowu swojej żony, która odeszła. E, natomiast Nick Nolte radzi sobie z tym wszystkim e, jakoś tam dzięki kobiecie, e, nowym związku, która gra ładna. Aktorka Cici Spacek o charakterystycznej urodzie. Wygląda taka, jakby byłaby była młodsza trochę od Maltiego, zrobiona na młodszą. Na to wszystko, na, na te wszystkie takie obyczajowe mm, historie, włożona jest narracja prowadzona przez epizodyczną rolę mm, Will, Willema Defoe, który zaczyna film opowiadając nam: This is the story of my older brother's strange, criminal behavior and disappearance. We who loved him no longer speak of Wade. It's as if he never existed. On nam opowie jak zniknął jego brat Ja oglądając to zastanawiałem się i chciałem zapytać reżysera Może najpierw byście odpowiedzieli mi na pytanie jak zniknął Willam Foe. Na początku słyszę, że jest, pojawia się jego głos Ale tylko w moich uszach, nie widzę go na ekranie Oczekuję, oczekuję, a tutaj głównym bohaterem jest Nick Nolte Dopiero potem Willam się pojawia, na krótko Próbując zamknąć klamrą tę historię by telling his story like this, by breaking the silence about him, I tell my own story as well. Everything of importance, that is, everything that gives rise to the telling of this story occurred during a single deer hunting season in a small town in upstate New Hampshire where Wade was raised. And so was I. Ale nie to jest sednem, no bo to są wszystko To jest zabieg narracyjny, narzucony, nałożony na te opowiastki. One night. Bo clue, to jest scena, w której jakiś miejscowy bierze drugiego miejscowego, czy może ta, taki o, powiedzmy, że on był z sąsiedniego miasta, taki starszy dziadek. I na polowanie jadą. Tych dwóch miłośników y, strzelectwa przebrani tam za pomarańczowe jaskrawe kamizelki, udają się do lasu. Okazuje oczywiście, jeden zostaje postrzelony i w wyniku rany ginie. Jest to pokazane w taki sposób, że ten, który przeżywa, no to raczej w niego nie strzelał. Tylko tamten starszy strzelec się sam postrzelił w nogę i spadł do zaspy in the acclaimed novel by Russell Banks. But at least I was never afflicted by that man's violence. That's what you think. Comes an emotional story of love. To jest właśnie przyczynkiem do działania lokalnych glin. I Nignolty, nie wiem skąd, no wpada na pomysł, że to nie mogło być postrzelenie, tylko ten właśnie, który zabrał starszego na, na polowanie, biorąc za to kasę, no bo tam znał teren, prowadził go, zawiózł, właściwie na taki wypoczynek miał jechać ten organizator zostaje oskarżony przez nika Nolti. No i Nick Nolti wpada na, na, na taką jakąś... na swoje śledztwo, takie trochę ideę fix ma. Jest właśnie tak zafiksowany na tym, że, że ubzdurał sobie, że to może on go zabił po to, żeby jakieś pieniądze uzyskać. No i na bazie tego dalej rozwija się fabuła. Of pain. I'm free of you. You're not on my back anymore. You see how easy it is it, not... Jack? You think you're getting away with it? And of self-discovery. You know, I get to feeling like a whip dog some days. Some night I'm gonna bite back, I swear. Academy Award nominee Nick Nolte. You need me. Even Pop Pop Sophie said he needs me. This town needs me. Moja ocena 4 na 10 nie jest e, miarodajna i nie jest e, obiektywna. Choć film ten zyskałby, gdyby skrócić go 30 minut z ręką na sercu to jest tak naznaczone czasami, w jakich to było kręcone, teatralnym podejściem do gry aktorskiej, a właściwie do scenariusza. Tutaj są sceny czterominutowych dyskusji, gdzie siedzi Nick Nolte i opowiada w swojej partnerce CC Spacek, co myśli, co czuje. To, to, to jest nieznośne. Ja naprawdę mm, byłem wkręcony, bo, był, bo oglądałem to późno nocy i wiedziałem, że chcę kina właśnie niewymagającego, wręcz z lektorem. Gdybym miał wersję, to bym sobie odpalił. I ja nawet nastawiałem się, że ja usnę przy tym filmy. Ja chciałem sobie włączyć film do zasypiania, mm, bo, że tak powiem, ostatnimi czasy mm, jest mi ciężko w ogóle zasnąć, dlatego wymyśliłem, że dzięki temu filmowi ja zasnę, że mnie tak znudzą właśnie te lata 90., że no, nie ma szans, muszę na tym filmie zasnąć. No i co się stało? Powstrzymałem się, żeby przyspieszyć tam o 1,2 jeszcze się dźwięk nie psuje, a obraz decinie. Nie, nie, rzetelnie podejdźmy do tematu filmów zimowych. No ale po godzinie z hakiem ja zacząłem bawić się komórką. No tak właśnie. Instagram o trzeciej w nocy to nie jest dobry pomysł. Choć naprawdę początkowo jeszcze ogarniałem, co się dzieje na dwóch ekranach jednocześnie. Gdyż najpierw jak widziałem, że tam jest zmiana lokacji, to skupiałem się na dialogu, a potem już dopowiadali, dopowiadali, dopowiadali, jak w teatrze telewizji, no to już przechodziłem na Instagrama. I teraz co następuje, że... Już w trzeciej, czwartej filmu już straciłem całkowicie zainteresowanie tym, czy tamten się postrzelił, czy został ustrzelony. Czy Nick Nolty poradzi sobie ze swoją żoną byłą, która chce jego córkę, a on niby też ją chce, ale tak ją olewa, no. Więc ja tak troszkę olewałem to, a w międzyczasie jeszcze ginie właśnie matka Nika Nolti. Jeszcze jest kolejna obyczajowa część wprowadzona, czyli pochowanie matki. Przyjeżdża ten William de Foe, który jest bratem Nika Nolti. W jakieś 10 minut poświęcona na stypę jest kłótnia z tym ojcem. Jest tutaj niestety za dużo wątków pobocznych. To się z tego robi taki. Taka telenowela obyczajowa trochę, no. A potem na koniec jest jeszcze szajba, to tak już zobaczyłem, że tam na koniec strzelają do siebie trochę, coś wybucha, coś się pali. No i ogólny wydźwięk filmu jest taki, że no wiecie, no trzeba ostrożnie w życiu. <śmiech> trzeba tamować agresję i być wyrozumiałym dla ludzi. Wade killed Jack. Just as surely as Jack did not kill Evan Twombly, even accidentally. The link between Jack and Twombly, La Riviere, and Mel Gordon existed only in Wade's wild imaginings. And briefly, I admit, in mine as well. No, jestem z wami szczery, prawda, no, no kurczę, nie dałem rady, no, nie, nie dałem rady, po prostu nie dałem rady. 4 na 10, to jest, to jest, o, myślę, taka jak polskie kino, słuchajcie, no, no skrócić o 30-40 minut, to by zyskało. Wywalić te poboczne wątki, skupić się na śledztwie, to nie jest Stephen King który pokazując nam właśnie te wszystkie poboczne wątki obyczajowe, bo ja wiele się zachwycam e, razy takimi właśnie kingowskimi wariacjami, tutaj to jest to, co wam mówię. To jest jakaś telenowela. Matka tutaj, kochanek, tamten problem, ten problem. I to jest niby dwie godziny, a to jest nierozwinięte, z tego można by zrobić no, cztery osobne filmy. Skupić się na filmie właśnie Śledztwo w sprawie wypadku. Skupić się na y, rodzinie. Skupić się na ojcu. Dramat Ojciec versus Syn. No to, to, to już gdybym chciał oglądać właśnie dramaty Ojciec i Syn, to bym obejrzał Nebraskę e, Ten amerykański film taki. Aleksandra Payna znaczy się. Nebraska. Nie Alaska. E, tak. Czarno-biały o ojcu, który jest na Alzheimera chory. Natomiast tutaj no, widać, że to, to jakaś depresja właśnie. Niemożność poradzenia sobie z, z, ze starością, z odchodzeniem. Taka... I to, to, to nie da się tego ogarnąć. No to jest trochę taka beznadzieja pokazana właśnie małego miasteczka. no. no, no. Polski film, no taki typowy, właśnie taki, taki chociaż no, no smutki, no wiadomo, no, pierwszą połowę ogląda się dobrze. To tak powiem, że naprawdę zasiadając do tego na sali kinowej, ja bym przetrwał. No tragedii nie ma, ale ten film, 97 rok, to jest tak jakby on zbierał pod względem scenariusza właśnie takie podejście to, to takie najgorsze, czyli no pogadajmy, pogadajmy, pogadajmy sobie, nie? Bo mamy dobrych aktorów, no to są dobrzy aktorzy, no ale to niech oni coś robią, to jest film. A gadanie no to już musiałoby być całościowo film gadany. A tutaj, jeżeli zaczyna się to Zaczyna się to bardzo fajnie. Muzycznie też jest dobrze. Zdjęcia na początku takie, gdyby dzisiaj to było kręcone, to wszystko byłoby o wiele jaśniejsze. Te te lampy byłyby bardziej nasączone kolorem, a tu jest wszystko takie trochę za mgłą, takie przybite właśnie, ni to VHS, ni to taśma filmowa. Plansza początkowa jest zrobiona w taki sposób, że jest jeszcze w ramkę wzięta. No, efekt taki jest jakaś ramka, nie? I widzimy ulicę, no, klimat czuć. Początek, w ogóle pierwsze 10 minut, to ja polecam zdecydowanie obejrzeć. To jest taki trochę przystanek Alaska-Arebur. Na początku tak mi się skojarzyło. Taka mroczna wersja przystanku Alaska. No, no właśnie, mamy też miejscowy, miejscowy lokal, z, z, mie, miejscowy bar, gdzie się ci policjanci spotykają, ale później to się rozmywa i rozmydla, dlatego jeżeli pojechałbym na narty i leciałoby to w telewizji i byłby e, lektor włączony, bo drugą połowę jeszcze bym docisnął, żeby tam zobaczyć, co się wydarzyło. Jaka była ta intryga, chociaż zupełnie mnie nie, nie interesuje rozwiązanie tej intrygi. Bo to nic by nie zmieniło dla wydźwięku filmu. No. Ci bohaterowie się tak szlajają, jak ja po tych swoich wypowiedziach. Dlatego powinienem kończyć z definitywną oceną 4 na 10. I jednocześnie zapowiadając wam że już zacząłem oglądać i sobie dozuję kolejny zimowy film, jaki był w pierwszym sezonie Mystery Science Theater, czyli The Christmas That Almost Wasn't. Czyli film o świętym Mikołaju, który, czy słusznie został ośmieszony przez Mystery Science Theater? Przekonacie się w następnym odcinku. Jeszcze wrócimy sobie do klimatów świątecznych, no niestety powinienem to nagrać w święta, początek filmów zimowych, no jakoś się nie mogłem zebrać, chociaż patrząc na historię, no to odcinek w styczniu filmów zimowych, no to to jest chyba porażka właściwie, tak, bo przecież filmy zimowe zaczynały się z e, początkiem zimy już, ja, ja cisnąłem, cisnąłem tam. No cóż, no niech to będzie komentarzem, takim pamiętnikiem raczej, takim pamiętnikiem, że tak powiem, mówiącym o, o stanie podcastera Skóry, który pozdrawia serdecznie i głodno wszystkich fanów zimy, która w tym roku no, przyszła. Przynajmniej do Krakowa na południe Polski przyszła dosyć zaskakująco, obficie i jak teraz byłem na tym spacerze to, to aż słychać było skrzypienie śniegu pod butami no i ja już doszedłem do wniosku, że chyba drugie kalesony będę zakładał, nie dlatego, że, znaczy muszę sobie kupić <śmiech> nie dlatego, że jest tak zimno, no bo chyba jakieś 4 albo 5 lat temu to było jakieś minus 20 stopni a teraz jest na minusie minus 4, minus 5 więc jest, jest fajnie jest tak, podkoszulka bluza, polar, kurtka no i w sumie nie marzłem dwie pary rękawiczek nie marzłem i to wcale nie jakieś wypasione alpinusy, rękawiczki, ale no spodnie, dżinsy zwykłe, jeszcze z dziurą i kalesony, to już było za mało. Ja nie wiem w ogóle jak wygląda rynek kalesonów obecnie, czy właściwie technologia, nie wiem. Wydaje się, że komputery idą naprzód, to kalesony też powinny te jedne mi wystarczyć. Ale jak sobie tak Przypominam, te kalesony mam od jakichś 7 lat. No i kurczę, to są takie, no może już przestarzałe kalesony. <gryw> Dlatego muszę sobie dokupić jakieś nówki i wtedy myślę, że dwie pary kalesonów na nogi plus dżinsy to będzie optymalnie. O co chodzi? Nie to, że ja jestem jakimś zmarzluchem, ani że są jakieś mega, gigantyczne mrozy. Tylko jest to kwestia tego, żeby się nie męczyć tym zimnem. Czyli jak już wychodzisz na spacer, to żebyś się czuł naprawdę komfortowo. Więc jeżeli ubierzesz się za ciepło albo cieplej niż mógłbyś się ubrać, no to te, te trzy warstwy na nogach, ja myślę, że mogą sprawdzić się no już jak wracałem, to już nogi miałem troszkę przemarznięte. A chodzi o to właśnie, żeby podczas takiego spaceru, żeby się nie męczyć, żeby jakby nie odczuwać ujemnych e, t, temperatur negatywnie. E, no jak jeździmy na nartach, to to się jednak rozgrzewamy i to się jakoś stabilizuje. Wysta po, poza tym no spodnie narciarskie to, to jest dopiero technologia. Tam dopiero używają kuźwa gore i innych materiałów. A jednak jak założyć jeansy, nie? No tak, żeby nie rzucać się na ulicy, no to właśnie dwa kalesony pod spód muszę to wypróbować. I mam nadzieję, że będzie mnie stać na kalesony i w następnym odcinku zdam wam relację jak to jest chodzić po Krakowie w podwójnych kalesonach. Takie rzeczy tylko w podcaście z serii Filmy Zimowe. Mam nadzieję, że wy tam nie marzniecie, a jak marzniecie to na własne życielnie oglądając jeden z omawianych tutaj filmów i oczywiście otwierając okno żeby zrobić sobie klimat ee, pod kołdrą no bo jeżeli wejdziecie pod kołdrę to wam będzie ciepło, ale tutaj jakby śnieg wam padał do mieszkania i zimno wchodziło, tak? to się nazywa kino 4D tak, więc do, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się zimno. Cześć. Academy Award winner Sissy Spacek. What the world is happening to you? Film legend James Coburn. You done finally done it right. Done it like a man. Done it. And Academy Award nominee Willem Dafoe. Affliction. i oczywiście po napisach końcowych mam dla was piosenkę miała być moja kompozycja zimowa ale ona jest trochę zbyt taka smutna nie pasuje, więc zaproponuję wam może ją innym razem do jakichś smutniejszych filmów które, które będą masakrować i zaproponuję wam Winter Wonderland czyli piosenkę zimową Taką znaną, świąteczną bodajże w wykonaniu zespołu, który polecam na zimę, a mowa o będzie Cocto Twins, czyli taka zimna fala, czy właściwie już po zimnej fali, przełom lat 80. i 90. Elizabeth Fraser, wokalistka, na czele tego zespołu stała. Ona czasami śpiewała po angielsku, a czasami śpiewała w wymyślonym języku, takim elfickim, może troszkę można by powiedzieć. Nie pamiętam, czy było to inspirowane władcą pierścieni, czy to było wymyślone przez nią całkowicie niezależnie od wszystkiego. W każdym razie ten język wymyślony, sztuczny, tak melodyjny był taki właśnie świetnie pasował do gatunku, który dzisiaj nazywa się dream pop, czyli taki marzycielski, rozmarzony pop właśnie Beach House chyba prezentuje ten nurt Dream Popu. No i Cocto Twins to jest dla mnie właśnie takie, taka geneza, takie zaranie dziejów Dream Popu. E, muzyka rozmarzona, muzyka, która mm, słuchana na taśmach magnetofonowych wręcz zyskiwała, można by powiedzieć, choć teraz to jest remasterowane. I ta muzyka tak, tak, tak płynęła, tak zwalniała, tak, tak ślamazarnie sączyła nam się do uszu w przeróżnych w przeróżnych płytach. Ostatnio właśnie zostało to wznowione w 2018 roku jako Treasure Hiding Fontana Years z różnymi bonusami, czyli okres w wytwórni Fontana. Mamy tutaj zebrane utwory późniejsze z lat 90. gdyż od 82 roku do 90. Cocto Twins było w wytwórni 4AD, AD, czyli ta sama wytwórnia, która zajmowała się Dead Can Dance. I w tej kompilacji Treasure Hiding, Fontana Years, wydanej w październiku zeszłego roku, mamy cztery dyski, które zawierają te płyty, wiecie, Milk and Kisses, Four Calendar Cafe i do tego osobne płyty z... Epkami i B-sides, czyli dwie płyty z bonusami i dwie płyty, dwie płyty katalogowe. To są ostatnie płyty zespołu Cocteau Twins. W 1996 roku zespół zakończył działalność, i teraz to, co mamy, no to są już takie kompilacje. Dlatego na pożegnanie, posłuchajmy wspólnie. Troszkę kiczowatego i troszkę no, nie reprezentującego w pełni stylu Cocto Twins. Jest on bardziej znacznie wysmakowany. Tutaj jednak e, świąteczna, zimowa piosenka zrobiła swoje, więc jest zbyt słodko jak na ten zespół, ale przecież to są filmy zimowe. Zapraszam Cocto Twins, wchodzimy do Winter Wonderland.